It's time to get things started on the most sensational, inspirational celebrational, motivational This is what we call the go go you go go go I'm a Stain alert! Stain alert! Stain a You can talk on the way you walk dog exact dog dog dog dog dog talk dog dog dog dog dog dog dog dog dog the dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog dog I, I, I, I the I, I, I, I I, Big Bob Buster północy. Dzień dobry wieczór, mówię Jan Zelmo. Rozpoczęliśmy ostatnie majowe wydanie rzeźni na antenie Antyradia Wydanie 703. A w Perłach przedwieprze amerykańska no, nie boję się użyć tutaj e, słowa supergrupa. Solstice i ich drugi album z roku 1995 zatytułowany Pray Płyta, e, zespół powstał w roku 1990. Założyli go Rob Barrett, e, Alex Marquez i Denis Muñoz e, Demo z roku 1991. E, przyniosło im kontrakt z wytwórnią Steam Hammer Records. Wkrótce, po, po tym Rob Barrett i Alex Marquez zasilili Shreddy Malvolent Creation po nagraniu pierwszego albumu Solstice. Ten pierwszy album Solstice nosił tytuł po prostu Solstice. W sumie mają panowie na swoim koncie, na swoim koncie trzy krążki. No i dwie kompilacje, a właściwie kompilacje i Split, bo e, przepraszam, moje kompilacje, bo e, Pray for the Sentencing e, ta kompilacja to są po prostu e, albumy e, Solstice i e, Pray i album Pray jest w dwóch wersjach, bo w wersji oryginalnej i wersji e, z remiksowanej z roku 2011 natomiast e, trzy lata temu pojawił się e, Split z formacją Sist. Zespół e, działał z przerwami. E, zaczęli w 1990, pograli sobie do 1993, dwa lata przed 95, 97 w 2000 roku była kolejna próba no i od 2006, 2006 roku e, działają panowie ponownie ten ostatni okres, najnowszy dokumentuje płyta To Dust z roku 2009, no i Split o którym wspomniałem z roku 2015 e, co jeszcze warto wiedzieć, Rob Barrett opuścił grupę w 1993 i dołączył do Cannibal Corps. No i jak, tak jak wspomniałem, grupa kilkakrotnie zawieszała i wznawiała, wznawiała działalność. W, tysiąc, w roku 2014 zagrali nawet trasę i kilka festiwali. Zaczęli pisać nowy materiał i tutaj w pracach nad tym nowym materiałem bierze udział Ryan Taylor, który pełni obowiązki gitarzysty i wokalisty. No a jeżeli chodzi o ludzi, którzy przewinęli się przez zespół to tak jak, to tak jak yy, mówiłem w tej chwili, yy, w tej chwili Alex i Dennis yy, to są ci weterani, którzy, którzy pozostali do dzisiaj yy, z tych założycieli. Wspomniany Ryan, wokalista, gitarzysta i jeszcze jest jedna nowa osoba: Marcel Salas, yy, który yy, obsługuje basno i Marcel dołączył yy, w roku yy, ubiegłym. Oprócz wspomnianego tutaj yy, Roba Barreta w zespole mieliśmy Davea Smitha, mieliśmy Grega St. Johna. E, który również Malevolent Creation e, pogrywał. Mieliśmy Marka Van Erpa, Malevolent Creation, monstrosity i Cynic, e, Gareta Scotta, e, Christiana Rudessa, kto tam jeszcze był? Brian Harris, e, perkusista też w wielu zespołach um, tutaj e, terminował, można by tak powiedzieć. Daga Williamsa na basie też przez moment, e, Cephalic Carnage no i Josh'a gibsa na basie, e, przed, e, który grał na basie, zanim dołączył tutaj Marcel Salas, jo, jo, jo, George Gibbs, e, Malewalent, w składzie Malevolent Creation Strasho e, or Die i Swamp Gas. można by właściwie zaryzykować taką tezę, że Solstice z Malevolent Creation e, tak się właśnie płynnie wymieniali e, muzykami. E, można by powiedzieć, że to taka jedna wielka e, muzyczna e, rodzina. Panowie po prostu swobodnie sobie przechodzili na różnych etapach z jednego zespołu e, do e, drugiego. Przywitaliśmy się numerem, numerem tytułowym. Pry. E, za momencik będzie pareczka. O Life is Is Lost i e, Freedom the Night, a później powiem, co i kto dziś e, w programie, jak kto uważnie śledzi wpisy na fanpage'u Rzeźni, to już wie, kogo dzisiaj będziemy gościć. Ale oficjalnie to zaraz napiszę i powiem za kilka minut. Motionless, you lie in pain Find yourself, wishing in charge Now these days you waste away But you're going in cheer me you around You'll see the end coming closer and closer So late, but now you've come my You're You will the Lord Facing yourself to live for you to realize a big cause, to the big cost to those around you. No. Know. Przyrok rok na świecie. To no, była informacja Solstice, Freedom the Night, a wcześniej All Life is Lost z albumu Prize z roku 1995, eee, piątego, a ja eee, zgodnie z obietnicą... Eee, Zgodnie z, z obiektnicą, musiałem na chwilę zawiesić głos, o właśnie, tak, zgodnie z obiektnicą przedstawiam dzisiejszego gościa, ponownie Michał z Black Silesia. No, cześć. Wielkimi krokami zbliża się, zbliża się impreza, o której kilka tygodni temu mówiliśmy. Black Silesia Open Air, trzecia edycja, 8-10 czerwca. No i dzisiaj taki, można powiedzieć, raport za 512 tak? Czyli Wademekum, co będzie na miejscu, kto którego dnia zagra na, na co się należy przygotować, z jakimi wydatkami e, należy się liczyć, no i e, czy wszystko to, o czym e, mówiłeś, o, bo było tam parę rzeczy, czy udało się, e, czy udało się e, przygotować, Pamiętasz, też miała być niespodzianka dla Nifelheim, bo nawet ogłaszałeś apel, także jeżeli ktoś ma, A, tak. no, także ja widziałem, widziałem na Facebooku, że chyba się udało, tak? Tak, tak no to no, po... ja, ja się przygotowałem jeszcze. To, to, to o tym właśnie, tak, to o tym za, tak. za, za, kilkanaście, e, za kilkanaście minut z Michałem e, pogadamy sobie i oczywiście pogramy Programy kapel, które, które na festiwalu wystąpią, a my wracamy, wracamy do e, albumu *Pride*. Teraz będzie *Close Mind* and *Failure* oraz e, *Bleeding* *Unborn*. La la let my no more close my belly Lord my and That's to the tent so boy I don't you get it take away my dignity cast me to society side Like Navigate my intellect, suffocate okay, my self-response Drowning in your fucking melatons Got the skies, we're right to save Weak regression to time Expression, tough <laughs> off between Watch on, not take no time Dishonest, they go off the truth Reality poisons the roots. American life dissolves. For liberty and justice for all. Legally, I'm born to life. America is going to rise People are left behind Nothing to fix you alone Emotion right inside the blood, destroys my pride. against the population line. the a limit, of slowly away. So I... Life seems, like was meant to go. You disgrace yourself, to number How can you call yourself a breathing human being? You twist my words around, the truth You feel you control me Dishonesty corrupts the truth Morality poitens the rules American life dissolves Liberty and justice for all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 były kolejne dwa nagrania z płyty Prey z roku 1995. Płyty, która podobnie jak debiut czyli Solstice została wydana przez wytwórnię Steam Hammer. To był taki oddział SPV SPV Rekord specjalizujący się właśnie w metalu zdecydowanie ciężkim. Trzecia płyta, To Dust, czyli ta puta, która została nagrana już po tym, jak zespół się był, zeszedł, ukazała się pod skrzydłem, pod skrzydłami e, wytwórni CXD, e, takim, takim właśnie e, skrótem e, nazwa się e, zapisuje. E, te, to było w listopadzie tejże wytwórni, to było w listopadzie, na listopadzie roku 2009, natomiast ten ostatni album miał jeszcze dwie kolejne, dwa kolejne wydania, w roku 2013 Fresh Corner Records, no i w roku 2014 Undying Music, wydała ten e, materiał na kompakcie i e, kasecie, a w ubiegłym roku Floga Records wznowiła trzecią płytę e, Solstice e, na winylu. Natomiast jeżeli chodzi o bohaterkę e, naszego, e, naszych dzisiejszych e, pereł e, przedwieprze, czyli płytę Prey, e, no to spoglądamy. W 2014 roku Undying Music na kasecie i e, Floga Records w marcu 2016 roku na 12-calowym winylu ten, e, materiał, ten materiał został Wydane. Wspomniałem jeszcze o kompilacji Pride for Sentencing dwupłytowej sprzed lat 6, czyli z roku 2012, Dive Bomb Records ten materiał wydało między innymi a na Europę, na Europę wytwórnia Hammerhard Records. Dive Bomb oprócz wersji, oprócz wersji kompaktowej też wersja cyfrowa, która jest dostępna na Bandcampie. Natomiast w kwietniu ubiegłego roku w ramach takiej serii reedycji bo e, Hammerheart bardzo głęboko e, sięga e, wstecz, jeżeli chodzi o e, tutaj europejski, amerykański underground i dużo bardzo fajnych e, rzeczy właśnie z lat 90. E, ukazuje się w nowych, takich wypasionych e, wersjach wzbogaconych o e, różne e, bonusy i w kwietniu 2017 roku, jak mówiłem, e, podwójny album, Pray for Sentencing, czyli e, płyta e, "The Sentencing albo, z, albo, też, albo też znana pod tytułem Soul Seas". o właśnie, bo ten pierwszy album, Solstice, ma też dwa tytuły, e, bo jest Solstice, Solstice, albo po prostu e, Sentencing, na dysku drugim e, na, dysku dru na dysku drugim e, Prey w wersji zremiksowanej z roku 2011, no i na dysku pierwszym jeszcze właśnie po płycie e, e, pierwszej e, jeszcze album właśnie, który my dziś sobie gramy. No i e, zostały nam jeszcze dwa tych, które e, wybrałem, aby dzisiaj e, zaprezentować, to będzie One A Time oraz i See Red, a później e, o kilku koncertach, które w najbliższych dniach nas e, czekają. Potem będzie zapowiedź przyszłotygodniowej polskiej rzeźni, a potem już e, oddał głos Michałowi i będziemy mówili o tym, co za dwa tygodnie w Byczynie, w Grodzie Rycerskim będzie się e, działo, a działo się będzie, tego możecie być pewni. our sights, politicians are lost. Blacks manage to take a breath, so be from your lungs. The move of the hands. One man at a time. Violence takes its place. The heart will turn into hell. Can't the meaning of life. Desolation meets my eyes. Sympathy is making me blind. That can't be won Can't be won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 czyli serwis koncertowy. 37 minut po północy, pora na ochłapy, czyli nasz serwis koncertowy, tak naprawdę bardzo e, subiektywny wybór tego, na co warto się e, w najbliższych dniach e, wybrać. Imprez w tym tygodniu e, niewiele, tak jak sobie tutaj z Michałem pod anteną e, rozmawialiśmy, e, to chyba dlatego, że... M, no, nikt, nie nikt nie chce wyskakiwać tutaj przed, przed Black Silesia. Niemniej jednak kilka, kilka imprez będzie. Ouzobazuka, Bazuka, Synoptic i Waves w Krakowie w Alchemii 29 maja we wtorek. W, w piątek, 1 czerwca, Dzień Dziecka, Malbork Metal Festival na Dołku. Decapitated, Deadpoint, Hellvoid, Psychotype i Bright Ophidia. Natomiast w Wrągowie, w miejscowości, w miejscowości, w, miejscuści, w miejscuści, która się Ceglana, Cerber, Traffic Junkie i Mary System. W sobotę drugiego, drugiego czerwca w ramach imprezy, która się będzie nazywała Grums Fusion, wystąpi formacja apokaliptika, to będzie na Wyspie Muńskiej w Bydgoszczy, w Kutnie Rock'n Rolls Fest 2018 i tutaj mamy Exumer, Decapitated, Alastor, Wolf Spider, Totem i Lish Eye. Włodzi w Magnetofonie w ramach cyklu No Reason to Life Great Miasma, Kingdom oraz Ride of Dart. no i jeszcze jedna impreza właśnie sobotnia we Wrocławiu, Rockers of the Underground to będzie w klubie Ciemna Strona Miasta zagrają tutaj Armak, Black Hosts i Necromancer i co tam jeszcze? A, jeszcze dla miłośników miłośników progroka e, sobota, niedziela, Kamel e, w Warszawie w sobotę, w progresji 2 czerwca, a w Zabrzu do muzyki tańca w niedzielę e, 3 czerwca, no i skoro już żeśmy tak wdetnęli w te e, progroki to jeszcze 3 czerwca w niedzielę w Warszawie w Parku e, Sowińskiego jest z Jonem Andersonem Trevorem Rabinem i Rickiem Wakemanem czyli akurat e, tą f, frakcją e, personalną, która m, ma Prawo posługiwać się nazwą JES, nazwą bo wcześniej było tak, że były dwa JESy, panowie się tam troszeczkę po ten, po, po, posyłali sobie różnych pisemek sądowych, no i tutaj sędzia wzięła taki czarny młoteczek i puk, puk, puk, JESem mogą być jeszcze coś. O, bardzo dobry dzień dziecka, masturbator, frenatron i koledzy, i to P będzie. P BDB będzie Dziecka. Dzień Dziecka, bo to, tak. to, to yy, słowo... No. Słynna, no tak, królewska tak. fraza bo naszego miłościwie nam pojętego króla metalu. BDB Dzień Dziecka. Tak jest. To będzie w piątek w klubie Hi-Fi w Gdańsku, yy, czyli 1 czerwca, więc na Wybrzeżu też poświętować będzie można. Tak się przedstawiają, tak się przedstawiają yy, szczegóły, jeżeli chodzi... Szczegóły i szczegóła yy, detaliki detale, jeżeli chodzi o koncerty w nadchodzącym tygodniu, o tym, co yy, następny weekend, to za kilka minut już sobie z Michałem porozmawiamy. Black Silesia Open Air, jak przedstawialiśmy historię tejże imprezy, to będzie trzecia edycja, ale ona nie zawsze była nie zawsze była edycją openerową i nie zawsze odbywała się w tym samym miejscu. A teraz będzie zapowiedź przyszłotygodniowego programu, czyli polskiego wydania rzeźni, Made in Poland. To będzie 3 czerwca. No i tutaj... Yy numer, który dostałem, dostałem od zespołu Hate Path to Arken. Słów kilka, które warto wiedzieć o tym numerze. To jest numer pochodzący z sesji przedprodukcyjnej, więc jest czymś w rodzaju DEMA, ale grupa postanowiła nie trzymać tego w tajemnicy, tylko, tylko się tutaj z nami podzielić. Za kilka tygodni będziemy mieli jeszcze jedno nagranie z tej sesji udostępnione, natomiast ta właściwa sesja nagraniowa jest planowana na przełom grudnia i stycznia i y, płyta ukaże się y, wczesną wiosną prawdopodobnie nakładem wytwórni y, Napoleon Records. Path to Arken... Y, Arken to jest nordycka nazwa Arkony, a więc droga do Arkony. I chodzi tutaj, jak napisał Adam, o drogę, podróż duchową, nie zaś fizyczną. Zaś cały koncept nowych utworów zawarty jest w czterech słowach: Darker, Viewpoint on Slavic Paganism. Czyli tak naprawdę jest to e, dalszy ciąg e, płyty Tremendum, tylko ma być jeszcze głębiej i jeszcze mroczniej. E, a więc e, posłuchajcie, jak brzmi ten utwór. Za tydzień Adam będzie naszym gościem i e, Osobiście właśnie to nagranie i ostatnie poczynania formacji hejt skomentuję. do tego, jak będzie brzmiał hejt na nowej płycie, to była przeprodukcyjna wersja drogi Darkon, czyli Path to Arcan. To jest wersja, jak mówiłem, z dema, które zespół przygotował za kilka tygodni. Jeszcze jedno nagranie z tej sesji przygotowawczej. Ta zasadnicza sesja nagraniowa na przełomie grudnia, stycznia. No i płyta najprawdopodobniej wiosną. Także to o tym, o tym za tydzień Adam tutaj nam osobiście złoży taki krótki raport, a my teraz przechodzimy do zasadniczej części dzisiejszego wydania rzeźni, czyli do rozmowy z Michałem, człowiekiem, który sprawił, że w dniach 8, 9 zahaczamy też o 10 czerwca w byczynie w grodzie w grodzie Black Silesia Open Air z cyferką 3, trzecia edycja, kilka tygodni temu e, mówiliśmy o tej imprezie. Teraz e, warto dokonać takiej, takiej esencji e, podsumowania. Powiedz mi, Michale, e, mam nadzieję, że e, żaden z wykonawców, o których e, wtedy rozmawialiśmy, nie wszystkich, jeszcze wtedy, nie wszystkich jeszcze wtedy wymieniliśmy, nie wszystkich wtedy jeszcze e, ogłosiłeś. Mhm. E, mam nadzieję, że e, nikt z tej listy się e, nie wykruszył. No i teraz e, mógłbyś, mógłbyś oficjalnie e, tutaj podać menu e, trzeciej edycji Black Silesia. Tak, nikt się nie wykruszył, na szczęście, nikt się on nie odważył chyba wykruszyć. Yy, wiadomo, zawsze takie obawy są, no bo y, sytuacje losowe, złamanie palca i tak dalej, odpukać. Tak. Nic takiego się nie stało. Yy, wiadomo, że osobiście mnie to stresuje po nocach, <grych> co jak na przykład takie blasfemy nie wiem, któryś gitarzysta złamie palec i co oni zrobią w tej sytuacji? Obedną jako... mu rękę. Oni akurat bardzo profesjonalnie do tego podchodzą, więc myślę, że, że jakby nawet gitarzystę potrafili znaleźć w ciągu kilku dni, więc e, tego się nie boję. E, nic się nie zmieniło. 20 zespołów. E, tak jak miałeś założenie, tak? Tak. Rzeczywiście nie wszystkie ogłosiłem wtedy jak jeszcze, wtedy jak byłem tutaj kilka tygodni temu. No teraz są wszystkie ogłoszone. No co z ciekawostek to y, dodatkowo doszedł y, Nocturnal chociażby, też po raz pierwszy w Polsce, też y, dotychczas y, wydaje mi się, że bardzo wyczekiwany y, koncert nigdy nie zrealizowany, no, to, więc też się, oczywiście ja musiałam na to porwać yy, i z takich zespołów, z tych y, większych, to jeszcze Witchmaster doszedł, no znany wszystkim doskonale i też grający y, tu i ówdzie od czasu do czasu, natomiast dla mnie to też osobisty Jakiś taki punkt honoru Bo nigdy ich nie zapraszałem jeszcze na moją imprezę A uważam ich za no, Jeśli nie najlepszy To jeden z absolutnie najlepszych zespołów z Polski I nawet jak ostatnio rozmawialiśmy o tym I mówiłem o tym Że Troneum jest y, W mojej osobistej opinii Autorem najlepszej płyty Jaka powstała w Polsce Nie uwaczając zespołom typu imp Imperator y, I innym Ale no, to jest po prostu moje zdanie mówię o nie of Death. Wtedy też wspomniałem, że będzie jeszcze jeden zespół ogłoszony, który jest y, autorem wydawnictwa polskiego mojego ulubionego, niebędącego pełną płytą. I właśnie miałem wtedy na myśli Witchmaster i drugą demówkę. Nie wiem, nie, nie wiem na ile to jest wyłącznie moja opinia, na ile to jest, można uznać za jakąś y, o wielce objaw objawioną prawdę obiektywną, ale myślę, że jest to jedno z no, najmocniejszych wydawnictw Powstałych w tym kraju i takich najbardziej szczerych i charyzmatycznych i, i, i ekstremalnych. No, znaczy wystarczy posłuchać, to co ja będę opowiadał. To jest demówka, nagranie, gdzie wszystko było na żywo nagrywane. E, z, tak to brzmi przynajmniej, bo w sumie to nie, nie pytałem ich osobiście, więc nie, nie wiem jak to było, no, ale to, to brzmi jakby to było po prostu strzała wszystko nagrywane i jest jest doskonałe, jest dla mnie niedoścignionym wzorem i samemu nawet coś tam pogrywając to właśnie staram się wzorować yy, między innymi na tym wydawnictwie żeby wszystko na żywo nagrywać i po prostu, żeby te mikrofony wszystko zbierały z tej próby wrzaski jakieś wszystko co tam się dzieje no więc Witchmaster, Nocturnal i jeszcze ostatnio nie, było ogło nie był ogłoszony embrional. mój gliwicki Embryonal jakby nie było więc to ode mnie jest podwórka zespół więc, yy, ale to nie, że tak po znajomości. no może trochę E, niemiecki Gold Black Death metalowy e, też koledzy też trochę poznajomości. Nie, ale po prostu są są naprawdę fajnym zespołem ciekawym, stosunkowo nowym, ale ciekawym i e, bardzo intensywnie się pną do góry, grają też na partysan u Boku m.in. Revenge, więc yy, yy, bardzo im się spodobała opcja, żeby zagrać w tym samym sezonie w fe festiwalu, festiwalowym u Boku i Revenge, i Blasphemy, więc, więc są tym faktem zachwyceni. Jakiś ładny rym wyszedł. <głos> <głos> u Boku i Revenge, i Blasphemy są tym faktem zachwyceni. <głos> tak, tak. A i parę tam naszych polskich kapel jeszcze. Yy, no... No na czele oczywiście z trzema wielkimi, czyli Blas, Femini, Felheim i Satan. To są te, to są te, te dania główne, mm -hmm. zespoły, zespoły które mają być, tym, mają być tym magnesem przyciągającym, przyciągającym publiczność. Mm -hmm. Co tak skrzypisz? Przyciągającym publiczność, natomiast te pozostałe to są tak zwane tak zwane wisienki na torcie. Mm -hmm. e, powiedz mi, jak wygląda podział na dni? Kto, którego dnia wystąpi? Bo wiem, że jeżeli chodzi o tak zwaną czasówkę, stół czasu, to jeszcze tutaj, jeszcze tutaj nad tym pracujesz. Ale czy mógłbyś podać taki wstęp plan gry, czyli co pierwszego dnia festiwalu, co drugiego dnia festiwalu. Mniej więcej mam to w głowie, więc spróbuję to z pamięci podać. W piątek startujemy o 14 i festiwal otworzy Roadhawk. Yy, co ja mówię? Galauer otworzy yy, o 14 festiwal, zaraz po nim Roadhawk, Offense yy, i później już patrzę Black Eagle, będzie też dosyć, no, już jako trzeci zespół grał a to jest zespół z Niemiec, moim zdaniem doskonały, więc polecam się śpieszyć. Yy, Blackievel i później Anima Damnata, Attic, Witchmaster, Satan, Blasphemy i Troneum yy, zagra pierwszego dnia na zakończenie wieczoru po Blasphemy. Drugi dzień o godzinie już dwunastej bo stwierdziłem, że jeżeli już no, i tak wszyscy tam będą na miejscu to przecież 12 to wcale nie jest tym bardziej, że na Brutalu przecież o dziesiątej rano no, no więc to wydaje mi się i tak bardzo sensowna godzina yy, po kolei Brudny Skurwiel, Devil Priest yy, Goat Goat yy, Terror Hammer Yy, albo Evil Warriors, jeszcze nie, nie jestem pewien w jakiej kolejności, w każdym razie te dwa. Gdzieś tam Hellfire Death Cult, też ten też warm metalowy zespół ze Stanów. I później yy, Plaga, Nocturnal i Nifelheim. czy o czymś zapomniałem. A, Embryonal jeszcze po drodze w trakcie tego dnia. No, a te takie naj, yy, prr, najciekawsze chyba tego dnia, no to właśnie Plaga Nocturna i Niffelheim. Plaga ciekawa z tego względu, że to jest ich pierwszy Koncert po dwóch latach, niebytu Właściwie, więc z tego co Czytam na Facebooku to Mnóstwo ludzi się wybiera na nich właśnie Też nie jestem pewien jeszcze, czy któraś z kapel nie zagra na sam koniec, czyli po Możliwe, że byłby to Evil Warriors, ten black metalowy. To jest właśnie śmieszna sprawa, bo to jest zespół black metalowy z nazwą sugerującą, że grają jakiś heavy metal lub coś w tych okolicach. Natomiast to jest Yy, polecam sprawdzić właśnie, bo to jest taka nazwa gdzieś tam sobie w dole na tym plakacie jest, to jest zespół z Niemiec, Evil Warriors się nazywa i grają black metal jak dla mnie w stylu ja wiem, swarty Dowdy, może, mi sperming taki Czyli bardzo przestrzenny islandzki, tak? Przestrzenny, bardzo dużo dźwięków się tam niesie. Świetna sprawa, super. No. Czyli po islandzkiej linii. Tak, tak mi się kojarzą. <laughs> Okej, okay, wiesz co, wspomniałeś o, o Witchma Witchmasterze tutaj, wiesz, i, i, i patrzę, że ten, że mamy Infernal Storm, to jest właśnie z, z tej, to jest ta wersja z tej demówki, o której mówiłeś? Ja to oczywiście z YouTube'aścią miałem i strasznie mało rzeczy na tym YouTube'ie można znaleźć, i chyba to jest jedyny kawałek, który właśnie znalazłem w wersji yy, z drugiej demówki, y, która y, nosi tytuł No peace at All. Tak, to chyba jest to. No to ja myślę, że tym ty, ty sobie, ty, ty sobie zagramy na, na koniec pierwszej godziny, yy, a drugą godzinę sobie otworzymy utworem, yy, który wcześniej przygotowaliśmy. Dobra, tak. i przy okazji potem powiemy, czy, czy, udało, się, czy udało się zrobić e, to, co, to, co miało być szykowane przy okazji tej kapeli. I... Mm -hmm. Dobra. Tak, tak, tak, tak. To na, ra to na razie e, Witchmaster, a e, nową godzinę otworzy nam formacja Niffelheim i o tym zespole e, i o niespodziance dla tego zespołu słów kilka e, już po godzinie pierwszej I...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 Jesteśmy minut po godzinie pierwszej. słuchacie rzeźni na antenie antyradia. Dziś naszym gościem jest ponownie Michał z Lexilezja na production i rozmawiamy sobie o festiwalu Lexilezja Open Air, trzecia edycja, która w, nie najbliższa, ale w kolejny weekend yy, odbędzie się w, gro, w grobie, w, w, w grodzie ryselskim. <laughs> Pasowałoby P też jak no, najbardziej. Jak, jak <laughs> najbardziej by pasowało. Yy, pamiętasz kilka tygodni temu, yy, pytałem cię, czy, czy, jakiś, czy coś cię w, w Ridera, który dostałeś od zespołów, yy, zaskoczyło, zadziwiło i tutaj yy, dysko, tutaj jako przykład podałeś yy, takich, takich nietypowych życzeń, yy, tutaj zacytowaliśmy e, rider formacji Niflheim, która właśnie... Formacji? formacji. To jak to no, no, przepraszam, dobrze. E, rider wielkich Niflheim, tak? E, no, ciekawe określenie na zespół elektrycznej formacji. Formacja. No, hord, no co, horda? No, horda, może być horda, no. Zepsuł, o, zepsuł. Zepsuł Niflheim. Tak, tak. E, przed chwilą właśnie Storm of the, Storm of the Ripper e, wybrzmiono no i tam e, tam e, Mieli takie jedno, jedno, jedno życzenie, tak? Zastanawialiśmy się tutaj, co to, co to może się kryć pod, pod tym hasem. i też przy okazji rzuciłeś apel dotyczący pewnego wykonawcy i pewne, pewnego tytułu. To o, o Striper mówisz tak. teraz. Tak, tak, tak. No właśnie wrzucałem ostatnio na wydarzenie. Jeśli ktoś śledzi dokładnie, to mógł się domyślić, o co chodzi, a jeśli ktoś nie no to musi, musiałby poszukać, ja tam nawet wklejałem link do filmiku jest taki filmik, z ja nie wiem, z, on ma 15-20 lat na którym ktoś próbując przeprowadzić wywiad z Nifelheim spotyka ich, to był on przy okazji jakiegoś festiwalu gdzieś chyba w Niemczech, jeśli się nie mylę, no i podchodzi do nich patrzy co oni tam robią, oni właśnie jakiś album sobie rozłożyli płytę winylową, no i coś tam urzędują przy niej, jakiś tam Brawery i ekscesy, tak, tak, tak, tak. No, bardzo to jest ciekawy dialog. Polecam sobie obejrzeć na YouTube. No, generalnie oni się ich pyta, co tam mają, mówią, że album zespołu Striper, pyta się, no co to jest. I wtedy właśnie pada piękne. It's Christian shit which we don't like. <laughs> Po czym próbują to podpalić, później y, sikają na to, znaczy to nie... A, tak, tak. Coś tam kombinują generalnie, pokazują swój stosunek do tego typu wydawnictw, więc stwierdziłem, że no nie, nie mogę po prostu nie przygotować takiej niespodzianki dla nich, także już się zaopatrzyłem, kupiłem najtań, najtańszą kopię, jaką znalazłem na Allegro, no wydałem na to parę dych, ale myślę, że warto. Ostatnio mi kolega mówił w trakcie Manili, tutaj właśnie z Warszawy, że też przygotował już album Striper, także no, jakby się jeszcze parę zbierało to, myślę, że ognioską... By performance w... No, no ładny. <grym> Byłaby <bo> ładna pamiątka, jakby <grym> to sfilmować, prawda? <grym> no, no, no, no. no. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie Okej okay. eee, Dobra, czyli tak, to wiadomo, że To wiadomo, że, że udało się e, Udało się e, Zrealizować e, za, momencik, za momencik przejdziemy e, Do takich e, ja to, e, Jak tutaj Zapowiadałem twoją, twoją wizytę Do takiego vad, Coś, co można nazwać wademekum e, Uczestnika e, mhm. Open Air, Ale zanim jeszcze to, Zanim, zanim do tego przejdziemy, to chciałeś jeszcze wrócić do tego, do, do, do Witchmastera, bo tutaj też wybrałeś taki numer, który z płyty to była... To jest płyta ta tak, płyta też już no... Niedługo będzie to jest szesna, szesnastka już, tak? W 2002 hmm. rok niedługo. Naprawdę ponad... tyle czasu. No, no. Ja pamiętam dzień premiery. No może nie premiery, ale dzień, który którym ją przyniosłem ze sklepu, jak... Jako młody metalowiec właśnie Kupiłem ją w Katowicach na dworcu Ten sklep, sklep już nie istnieje Z 15 lat podejrzewam Jeszcze na starym dworcu to, W ogóle to intro z tej płyty Jeżeli ktoś miał przyjemność to Pain in progress Tak, A jeżeli nie miał przyjemności to bardzo polecam Do dzisiaj mi się kojarzy z kacem takim wielkim Właśnie wtedy to było w no, 2001 roku Bo jakaś tak kupiłem I sobie puściłem z rana Jest doskonałe intro, polecam Jednym z lepszych kawałków z tej płyty, ja o każdej płycie Witch Mastera mogę opowiadać godzinami i się kłócić, co jest lepsze, a co jest Jesteś gorzej. tak po prostu Tak, tak, tak, tak no. um, Obedience, kawałek w całości przez Inferna skomponowany um, Co tu mówić? No, posłuchamy oczywiście, że tak Płyta 16 lat temu wydana przez Turnie Pegan rekord z, z formacja Witchmaster. Dobra, przejdźmy do, do niezbędnika uczestnika e, Lexilezia e, Open Air. E, rzecz pierwsza, e, najważniejsza, czyli e, jeżeli ktoś nie kupił e, biletów e, w przedsprzedaży, to e, na jaki wydatek musi się e, przygotować w przypadku e, biletu jednodniowego, a jaki wydatek w przypadku biletu e, przy przypadku karnetu i teraz opcje, jeżeli jeszcze chce kupić przed e, festiwalem albo do Dopiero na miejscu. Powoli już za, właściwie no napisałem o tym, więc muszę po prostu zamknąć sprzedaż. A jeszcze że nie zamknąłem, także może jeszcze ktoś zdąży. Opcję z wysyłką, no bo jakby nie było, to już jest w. Za półtora tygodnia, więc... Mama, nie... Wchodzi nam, wchodzi nam yy, drugi, drugi długi, krótki weekend, tak? <grym> więc właśnie nie chciałbym ryzykować, że poczta coś tam no, nie, nawali, więc y, dlatego będę y, zamykał już sprzedaż wysyłkową, natomiast cały czas można sobie kupić z opcją odbioru na miejscu. I to będzie do, do paru dni przed festiwalem yy, Tak, żeby też jeszcze tam pozostawić czas na zaksięgowanie przelewów A jak nie, to na miejscu y, wtedy jest 20 zł drożej y, Każda wersja biletu, czyli i dwudniowa i jednodniowa na, i Zarówno piątek, jak i sobotę To podajmy te kwoty Teraz jest 150 za jednodniowy i 250 za karny dwudniowy A później każdy z nich drożej o 20 zł Czyli dokładamy, dokładamy potem chrobrego tak, na miejscu. Dobra, jak kwestie, kwestie transportowe wyglądają? Bo byczyna to jest, to jest tak, gród rycerski, tak, to tak. jest... Nad jeziorem. Nad jeziorem. Wreszcie. W lesie. Nic tam nie ma. Nic tam nie ma, nic. właśnie. W pośrodku niczego to jest. Tak. No i do tej nic. My no, to... wydaje mi się, że to jest właśnie. No właśnie, bo nie będzie, nie be, nie będzie, nie będzie protestu, że komuś za głośno. Tak? Tak, że rzeczywy no. drżą, tak, że krowy się cielą, że mleko kiśnie. Tak, tak, i tak, że tak. Ten, jaja, jaja, Jajka kurą pod kurami pękają i tak dalej. No, a poza tym po prostu to jest piękne. No, ja sobie bardzo cenię w, w festiwalach Open Air właśnie bliskość przyrody. No i tutaj to jest dokładnie to. Śpi się w lesie właściwie, można wskoczyć do jeziora, jak ktoś wpadnie na głupi pomysł po pijaku, chociaż nie radzę. Popiranie pływają tak. tak, pola wokół, pola, lasy, gród, jezioro, tyle, nic no. więcej. To jak się do byczyn, jak dobyczyny dostać poza opcją, no, że ktoś się zdecyduje transportem własnym, motocykl-rower, samochód, autokar? Tak. Kluczborg, który się znajduje 20 km od Byczyny jest dosyć dobrze skomunikowany z wieloma większymi miastami. Z tego co zerkałem na tablicę, tam yy, na rozkład jazdy to i do Wrocławia, i do Krakowa, do Częstochowy, chyba do Poznania jeżdżą bezpośrednie pociągi, a z Kluczborka będzie kursował festiwalowy Busik. Yy, to, to już akurat nie, nie ja będę jeździł tym busikiem, ani nikt ode mnie, to zewnętrzna firma sobie w całości postanowiła, znaczy wiadomo, dogadałem się z nimi, będą to obsługiwać, więc ja tam na wydarzeniu w kilku miejscach podawałem numer telefonu, trzeba sobie zadzwonić, dla pewności zarezerwować to miejsce wcześniej, no bo wiadomo, że będą ograniczone miejsca, to będą takie busiki dziewięcioosobowe, więc, więc to... No. A wiadomo, taki, taki buśnik to, to nie prezerwatywa, rozciągnąć się No więc właśnie nie da No chyba, że ktoś namówi kierowcę, nie wiem Myślę, że dla pewności, jeżeli ktoś wie, że przyjedzie na przykład takim, a takim pociągiem do tego kluczborka yy, I nie ma innego na to pomysłu, to lepiej zadzwonić i sobie to miejsce zaklepać Tam no, nazwisko się z tego, co kojarzy, trzeba im podać i, i tyle, no i rezerwują miejsce I, i więc y, nie jest to aż takie skomplikowane bo podjechać pociągiem Intercity Wziąć plecak, wskoczyć do busa I, i ten bus już wysadza Wtedy yy, pod, bramami. pod bramami Grodów. grodu pod, na przypolu namiotowym Wszystko jest pod ręką mhm. Niestety nie ma tam bankomatu Z tego co wiem w grodzie Ani możliwości płatności kartą nie wprowadzili, więc trzeba się też Na to przygotować, ale w razie czego Ten bus będzie tam jeździł, więc yy, Jak komuś floty zabraknie To będzie można podjechać To wystarczy złapać tego kierowcę, który będzie tam siedział cały dzień I kursował do miasta, więc On tam za 9 zł, zdaje się yy, To mają kosztować te kursy Z tego, co... Z tego, co ta firma ustaliła, że to ma być 9 zł za każdy kurs, więc będzie można podjechać do Byczyny, do, nie wiem, do knajpy, do Biedronki, do bankomatu, gdziekolwiek. No chyba, że ktoś planuje rzeczywiście balować tylko i wyłącznie i oglądać koncerty, to wtedy trzeba się przygotować na to. Trzeba wziąć ze sobą walizkę pieniędzy wtedy yy, No i jeszcze jeżeli merch To wtedy trzeba wziąć wa walizkę pieniędzy, pieniędzy Bo, yy, znaczy No może nie każdego to tak interesuje, ale mnie Jadąc na festiwal, a często jeżdżę na festiwale I Na festiwal, na którym jest kilka zespołów, które mnie interesują a gdybym sam jechał na taki festiwal to by mnie interesowały wszystkie właściwie zespoły, więc bym wtedy też dosyć intensywnie urzędował na stoisku z merczem, no a kapele przywiozą tego trochę, więc też trzeba być przygotowanym. Także moi drodzy, macie jeszcze kilka dni aby właśnie wypełnić te walizki pieniędzmi i, i żeby je tutaj do, do Beczyny do przywieźć no i zaszaleć na stoiskach tych i owych. Tak, no między innymi właśnie Terror Hammer prosto z Serbii Przyjedzie specjalnie na ten koncert Myślę, że też co nieco przywiozą znaczy, Ja tam oczywiście idę pierwszy Aha. na stoisku, więc ja wykupię to co najciekawsze Ale jak ktoś zostanie to... Zostaw odrobinę raki. <laughs> to co, terrorhammer sobie teraz y, mhm. zapodamy I on będzie w pareczce z twoimi ulubieńcami z troneum. Tak, z, z najlepszej płyty y, Moim zdaniem, czyli z Mutiny of Death No to dwa razy te, Terror Hammer i Throneum lecimy mhm. informacja Throneum w pareczce e, z Terror Hammer, czyli dwa e, e, razy e, T. Wspomnieliśmy o tym, że z Kluczborka będzie można się dostać na teren festiwalowy, festiwalowy busem, natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się na przyjazd z czy czyli na przykład wynajętym busikiem, autokarem, czy też własnym samochodem, albo motocyklem, to miejsce na zaparkowanie tegoż właśnie środka komunikacji oczywiście jest przewidziane. Jest gigantyczny nowy parking, więc ktoś tam na wydarzeniu pisał, że trzeba gdzieś tam po, przy drodze stać, wjeżdżać do nie trzeba, no, bo się trochę zmieniło przez ostatnie lata i no, parking pomieści wszystkich zdecydowanie. No. Mm. Y, pole namiotowe na błoniach grodu, oczywiście nie w, nie w środku, nie, bo w środku jest tylko, tylko tutaj część y, rozrywkowo-jadalna. Rozrywkowo, y, jadalna, tak, rozrywkowo-spożywcza mhm. oraz y, uciechy dla kieszeni, czyli stoiska, stoiska, tak. stoiska y, z merczym y, Czy na y, samo pole namiotowe, jak tam jest kwestia na przykład jeżeli ktoś jest tak przyzwyczajony do swojego samochodu, że zamierza w nim spać to co będzie mógł wjechać, albo na przykład nie wiem jeżeli ktoś przyjedzie, nie wiem kamperem albo z przyczepką kempingową jak to wygląda? Pole namiotowe jest pod drzewami, to jest taki lasek co moim zdaniem jest no, najlepszym możliwym miejscem, bo po prostu tam będzie cień przez cały dzień. Będzie się można wyspać. Jeżeli ktoś w ogóle planuje tam jechać się wyspać. To w sumie... No to niektórzy <głos> tylko w weekendy się wysypiają, <głos> tak? Bo przez tydzień harują cały. <głos> <głos> tak, więc no nie będzie na pewno ra z rana świecić słońce. Y namioty będą rozbite pod drzewami w cieniu. Ten lasek jest y bardzo spory, więc kilkaset namiotów spokojnie tam może stać. Będzie można wjechać samochodem. Jedyne co to y ja postanowiłem, że w pewnym momencie, jeżeli się zrobi za ciasno w lesie, to będziemy przekierowywać ruch na parking. Także no, jeżeli ktoś chce mieć pewność, żeby wybrać sobie to najlepsze miejsce i, i być rozbitym przy samochodzie, to trzeba przyjechać wcześniej. Tak? W sobotę może być z tym problem, podejrzewam dopiero. Mm -hmm. e, wspomniałeś tutaj o możliwości skorzystania z uroków przyrody i, i, i kąpieli w jeżerze. no ale jeżeli, e, jeżeli przy, przyjedzie na ten festiwal również pe pełć piękna, to raczej kąpiel, kąpiel obrzasku bądź o zmierzchu w jeziornej wodzie e, może nie być tym, czym e, nie wiadomo. Odwiedzający festiwal chciałby akurat uczestniczyć, tak? Czy, czy tak zwane normalne warunki sanitarne również będą zapewnione? Nie, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś słucha ekstremalnej muzyki, to musi być też ekstremalny w każdym innym. Czyli trzy, trzy dni w brudzie jest. No, w jasne, i... no jasne, w błocie można się kąpać w tym jeziorze. No. Wahałem się z tym, czy zamawiać ten kontener z prysznicami, bo to niestety kosztuje mnie fortunę, ale osta tak, ostatecznie postanowiłem, że, że, że rzeczywiście chcę dać tą możliwość... Podejrzewam przede wszystkim kobietom oczywiście, żeby się wykąpać. Prysznic będzie płatny w związku z tym, że kosztuje fortunę, więc nie dało się tego inaczej rozwiązać. Ale myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż to, jak ma miejsce na wielu festiwalach, gdzie prysznicy nie ma. No bo przecież teraz na Keep It True w Niemczech, gdzie spora ekipa stąd jechała, podobno nie było prysznica. Na Darkweście też nie było prysznica, więc ja stwierdziłem, że no, dam tą możliwość, żeby czuć się świeżym z rana. Mm -hmm. Oczywiście klasyczne je również. Tak, tak. Jak tak. najbardziej, no, tak, jak tak. najbardziej yy, przewidziałem. Tak więc yy, o u, układ yy, wydalniczy i yy, o higienę yy, osobistą yy, jest tutaj zadbane. Yy, wiadomo, yy, koncerty od wczesnych godzin, yy, tak południowych, popołudniowych do, yy, tak. do późnego wieczora. No wiadomo, w trakcie yy, trzeba by się czymś yy, pożywić albo przed samym koncertem czymś się pożywić i yy, czymś tutaj. Yy, gardło przepukiwać, co, co jest y, na miejscu dostępne na stałe w grodzie, a y, co y, przyjedzie tutaj, aby karmić i, i, i poić uczestników festiwalu. Wszystko będzie na miejscu. Y, to będzie zależeć ostatecznie jeszcze od ilości y, spodziewanych uczestników, więc to się dopiero teraz y, rozgrywa. Tak naprawdę, jak dużo będzie tych punktów z jedzeniem? No, na pewno jest tam restauracja w samym grodzie Repserska, tak? Tak, tak, tak. Więc oni już na wstępie gotują przeróżne tam dania. Więc, y, a czy będą jakieś food trucki, to będzie zależało tak naprawdę od y, ilości y, sprzedanych biletów. Na pewno będzie to dostosowane do. do do tego, no, do, no po prostu do ilości uczestników festiwalu, żeby nie było jakichś wielkich kolejek. Piwo będzie, no musi być. No. No, piwo to metala, paliwo, tak? To w ogóle jest. chce piwko, mam otwarte tak. piwko. Festiwal by raczej nie miał sensu. A może właśnie? Właśnie, tak, tam, żeby taki, taki, taki festiwal. Nie? No, taki, no. Albo właśnie z piwem bezalkoholowym. O, o. taki żarcik, nie? nie? Nie opisać. Specjalnie schować te wszystkie y, y, banery, żeby nie było wiadomo, bezalkoholowe. I wszyscy chodzą tacy trzeźmi, tak trzecie, piąte. Niby jest fajnie, tak się tylko ciekawe kiedy ktoś wypadł na to, nie? Może taki żart kiedyś, no. No, na przykład w kwietniu zrobić taki festiwal. Albo festiwal tak, z tymi tak. zradlerami. Piwo spe... tylko z sokiem. Co ten sok taki Tak. A to na przyszłe edycję zostawimy. Tak, to, to, to, to już jak, jak widzicie, Michał ma tu sporo, sporo pomysłów, jak tutaj jak tutaj ubarwić wam ten, ten weekend w grodzie, w grodzie Rybcerskim w Byczynie. Dobrze, zagramy teraz zespół, o którym też wiele, wiele ciepłych słów powiedziałeś. To też będzie ich to będzie not for the first time in Poland, ale pierwszy raz na festiwalu, tak? Nie, no, czy w ogóle to będzie first time in Poland? A mówimy o... No, kto? Tak, pierwszy raz, no A, Czyli będzie first time. Tak, tak, no. Kolejny z tych zespołów, którego się doczekać nie mogłem, więc musiałem ich ściągnąć, no. Ech, no co mam zrobić? No, wiadomo, jak ktoś nie chce, jak... Jak chce pościelisz, tak sobie się. Jak chce tam nie zrobić, to nie będziesz miał. No, e, to, jest, to będzie nagranie Brandy's Town, tak? Spłyty też już nastoletni, bo to 2005 rok, the Carnivore. E, ten, album mhm. się, ten album się e, ukazał, wydany przez wytwórnię e, From Beyond. No to zapodajemy. 3 minuty sieczki. Mhm. I to tutaj łóżka ładnie, ładnie tupię, to ja myślę, że tu nawet jakieś tańce pod, po tym po, pod sceną będą, no. nie, nie tylko w te, nie tylko tutaj moszpity i, i skankanie. To rock'n'roll jest no przecież właśnie, Cały skład festiwalu, przed chwilą Terror Hammer. No, no właśnie, bo dosyć ciekawą, dosyć ciekawą koncepcję przyjąłeś, tejże, stylistyczną tejże imprezy, bo z jednej strony jest tak zwana czarna polewka, tak jest mhm. sporo, sporo formacji łączących Black z innymi takimi lżejszymi... No czy tam z, z takim na rock rollowym podwoziu mm -hmm, czy na traszawym mm -hmm, podwoziu, ale też z drugiej strony no, no jak gdyby są też y, zespoły, y, które w swojej twórczości y, zdecydowanie y, ciążą, czy też dążą ku klasycznym heavy metalowym brzmieniu. no oczywiście, myślę, że większość zespołów tak naprawdę tej i każdej innej edycji to jest y, y, w stronę klasycznego metalu szeroko rozumianego, bo taka jest generalnie idea tego festiwalu y, idea Pierwotna to był, miał być tylko oldschoolowy metal, P później go trochę rozszerzyłem o, o powiedzmy, no. Hmm, bo ja nie wiem, czy blasfem mi nazwać oldschoolowym metalem, no. Hmm dawno grali, ale taki no typowo oldschoolowo rozumiany metal to jest na przykład właśnie Terror Hammer, Nocturnal, to są takie zespoły, które myślę, że ta, to jest określenie świetnie pasujące, więc y, myślę, że żeby zawrzeć wszystko, co y, jest zawarte we wszystkich edycjach tego festiwalu, no to to jest oldschoolowy i, i ekstremalny. Y, ale mimo wszystko podziemny. No, mimo, nawet jeżeli ekstremalny, to dalej oldschoolowy, no bo Ekstremalnego, nowoczesnego metalu nie planuję tutaj jednak mimo wszystko dorzucać. Jakoś, ta, jakoś są, mi się to kłóci. Nie są to, nie, nie są to zespoły, które patują superprodukcją, tak. Natomiast złego o produkcji tych wydawnictw nie, nie, nie, nie od produkcji, nie można tych wydawnictw powiedzieć. Natomiast jeżeli coś, coś brzmi jak brzmi, to nie dlatego, że tak w studiu nie poszło, tylko dlatego, że zespół miał mhm. po prostu taką, taką wizję swojego brzmienia, że to musi być syf, brud, piach, smoła y i tak dalej i tak dalej, to nie jest po prostu krystaliczne, kliniczne e, brzmienie takie, gdzie tam jest e, oczystości 99,999 i tak dalej, że jest po prostu jeden, mm -hmm. e, jeden promil zostawiony na, na przypadek, na taki przypadkowy e, brud tak na spóźniony, tak czy coś takiego, nie? To po prostu jest granie, którym, którego, do, którego domeną jest, jest e, żywioł, tak? To nie ma być filharmonia, to jest po prostu rock'n'roll, tak? No, o Najproste. to chodzi, żeby była muzyka no, grana od serca. No. BDW od serca. B do serca, tak. No bo zobacz, zauważ, że mamy tu też zespoły na przykład takie jak Anima Damnata, Devil Priest, Embryonal, które mm -hmm. nagrywają w warunkach takich bardzo... I to ma być dopracowane. Ta, no to jest tak Jest to muzyka techniczna, ale, tak. w, w, ale ta technika nie zabija żywiołu. Tak, dalej czujesz tutaj tego ducha po prostu, że, że to nie jest nagrywane, żeby było opuszczane. No. Gdzie? W MTV chciałem powiedzieć, ale dzisiaj to się nie, nie ma w MTV. MTV. No więc właśnie. No, znaczy, tak. Już nie ma takiego MTV, jakie my znamy. Tak? No to w antyradio. O, że nie, nie po to, żeby było opuszczane w antyradiu, co po południu, wr do wracając z pracy, tylko właśnie, no jednak gdzieś tam bardziej pod ziemią, bardziej, no, W stosownym tak, paśmie takim, gdzieś tak, tak. y, wszy wszyscy, y, wszyscy śpią, którzy by tutaj mogli się skrzywić na nasze dźwięki. Natomiast rzeczywiście... Y, Ch zawsze chciałem i chcę, żeby to było dużo tego też klasycznego oldschoolowego grania, a więc też heavy metalowego. No to za momencik będzie właśnie taki e, taki e, heavy metalowy trend, tak? To będzie Roadhog, tak? Tak, no myślę, że aktualnie na, najlepszy z polskich młodych zespołów heavy metalowych, których mamy jak na lekarstwo, tak naprawdę mówiąc. Tak prawdę mówiąc ale chłopaki dają radę zdecydowanie no i jako drugi wykonawca to będzie formacja atiki tutaj y Znamy się chyba tutaj, <grymne> parę tygodni temu e, pozwoliliśmy sobie na żarcik e, muzyczny, w, że wpadliśmy Kingowi do studia, bo to było akurat kilka dni po tym, jak King Diamond ogłosił, że rozpoczął mhm. nagrywanie n, n, n, nowego albumu. E, I to, co wówczas zagraliśmy jako New King Diamond Song, <grymne> <grymne> e, to tak naprawdę był e, utwór The Hunt of Heaven formacji Ethic, tylko e, tutaj... E, żeby, żeby to brzmiało prawdopodobnie To po prostu zagraliśmy Zagraliśmy go w wersji bez intra, Ale potem byliśmy bardzo perfidni Bo zagraliśmy ten utwór raz jeszcze Ale już w pełnej wersji No pomysł się wziął stąd Że rzeczywiście na YouTubie gdzieś to jest Tak, tak opisane Tak, ten utwór właśnie utwór The Hand of Heaven um, Utwór właśnie w formacji Attic um, Jest po prostu W wersji w Wersji, um, w wersji um, bez intra, uh, czyli A Quest for Blood, jest po prostu przedstawiony jest po prostu przedstawiony jako New King Diamond song naprawdę? jeszcze jest wyłączona opcja dodawania komentarzy, tak. że nikt, <laughs> nikt nie zdradził tego tak naprawdę Także to, to, to, to, nie, to, to nie my wpadliśmy na ten pomysł, natomiast my tak. postanowiliśmy ten, temu, temu żartu na, nadać wymiar radiowy nie tylko e, YouTube'owy. także moi drodzy to formacja Etik kilka tygodni temu udawała Kinga Diamonda, a udawała e, świetnie, no i za momencie Roadhock, czyli tutaj nasz polski przedstawiciel młodego, młodego klasycznego heavy metalu, no i właśnie formacja Ethic z tytułowym nagraniem spłyty wydanej w ubiegłym roku przez Van Records, spłyty właśnie, z której pochodzi utwór The Hunt of Heaven udający Kinga Diamonda zresztą to cała płyta udaje Kinga Diamonda, a my dzisiaj zaprezentujemy wam właśnie kompozycję tytułową do pary z Roadhogiem. Radio. Najlepszy rok na świecie! Była formacja atyki tytułowe nagranie z ich płyty z roku 2017 z płyty z e, Sanctimonius. Wspomniałeś tutaj, że warto się za, zaopatrzyć w gotówkę, bo będzie dużo e, stoisk z meczem. Czy to będzie tak, na przykład jak na Metal Manii, że to będzie takie wspólne stoisko festiwalowe, gdzie po prostu będą wisiały e, i artefakty wszystkich zespołów, czy też każdy zespół będzie miał gdzieś tam na terenie grodu swoje miejsce, żeby się, żeby się rozłożyć ze swoimi rzeczami? No, to jest opener, więc powstaje taki problem, że trzeba na dworze to jakoś zorganizować, więc zespoły sam raczej się nie rozłożą, bo musiałyby przywieźć i rozstawić swoje namioty, w których by to sprzedawały, więc... Będzie taki coś na kształt marketu, tak? To będzie w jednym miejscu na stoisku y Seven Gates Medlion. Będzie wydzielone częściowo y dla zespołów. Y ale no, oprócz tego będzie y tych stoisk, czy ja wiem, może z 10 nawet... No właśnie, Ja kto, tego jeszcze nie liczyłem mercza, Jacy merchanci się zapowiedzieli tutaj, Jacy kramarze się zapowiedzieli Ze swoimi, ze swoimi tutaj dobrami No tak jak mówiłem, Seven Gates, Hellshop Medlion e, Pagan Records e, Fatas Records Chyba też z Lublina Mytron e, e, Z Krakowa e, Gods of War Chyba też będzie, to jeszcze nie mam potwierdzone to tam jeszcze... Ech, takie, takie... Ja sobie naprawdę staram odciążać głowę y, zapamiętywaniem takich informacji, więc po prostu będą wszyscy znajomi, którzy się kręcą po... No, Oryx, Old Temple, on oh, właśnie... No. Którzy się kręcą po tych koncertach, to wszyscy się po prostu tutaj zjadą. Czyli te stoiska, które można spotkać na co dzień, gdzieś tam, to wszystkie tutaj będzie razem. Będzie, będzie okazja, żeby właśnie albo sobie, albo sobie uzupełnić coś ze starszych wydawnic, albo właśnie Albo, za, albo zaopatrzyć się w nowości, które w barwach tychże wytwórni tak. się właśnie w ostatnim, ostatnimi czasy pojawiły. Także. Tak. Także to, to, moi drodzy, uczulamy albo albo y albo przywieź ze sobą odpowiedni odpowiedni zapas y biletów Narodowego Banku Polskiego, tak? Albo jeżeli jeżeli nie, nie chcecie się wziąć z tym, no to no, nikt nie zmusza, nikt nie zmusza. Oczywiście, to wtedy będzie będziecie y y musieli musieli. No będziecie momencie, kiedy wam się skończy flota, którą przywieźliście ze sobą, a chcie, chcie, będziecie chcieli dalej e, poszaleć e, na stoiskach z meczem, czy też po prostu na stoiskach gastronomicznych, tak, bo e, uh -huh. powietrze chyba tych, tego całego weekendu nie da się... E, nie da się no, są, są i tacy, którzy o piwie dają radę, co efektuje. No piwo to moje paliwo, tak, w sumie, no, w sumie jest, to, jest, to jakieś, jest to jakiś... No, roz... Defense z kolejny mi się przypomniał. No tak pewnie, co się będzie coś przypominać. Powiedz e, mi, e, czy planujesz e, w charakterze pamiątki koszulkę festiwalową tak no, będzie yy, jest nie, już projekt? Yy, tak, tak, tak, yy, pokazać tu na antenie tak, pokaż na mikrofon <laughs> yy, już pokazywałem tam paru osobom i z tego co wiem to się podoba więc tak, będzie koszulka festiwalowa, koszulek będzie dużo, więc powinno Pełna starczyć. Tak? Yy, tak, do trzech XL nawet I'm stwierdziłem, bo czasami mi przychodzi jakiś taki biedny kolega, który no właśnie by takiej potrzebował i tak mi się smutno zrobiło. Stwierdziłem, że tam jakieś będzie 10 sztuk, nawet potrójnych po XL, żeby A było nie? w zapasie. Dwini Be... będą? Bo tu jest yy, nie, nie będzie. A później robię te damskie koszulki Znaczy robię, no y, Jak powiedzmy gdzieś tam miałem okazję przy okazji zespołu No to później się okazuje, że dziewczyny kupują I tak męskie je sobie obcinają, więc Albo kupują oversize, żeby mieć koszulkę nocną Może, no albo tak no. Albo, Na... albo żeby sypieć do spółki w chłopakiem W jednym t-shircie to już, to już nie, nie, nie, nie, nie wnikam Natomiast będą bluzy y, W limicie 33 sztuk więc To tak bardzo, y, bym powiedział, elitarnie Kto pierwszy się dorwie Jedną biorę ja, więc oczywiście rzeczy trzydzieści tak, zostały pierwszy do, wie, to, no. to, to, także moi drodzy jak widzicie będzie będzie będzie naprawdę będzie naprawdę dużo okazji żeby żeby tutaj zagospodarować bilety Narodowego banku polskiego albo albo y monety, tak? Yy, czy możliwość, yy, że, tak, yy, że tak powiem, regulowania w walutach obcych yy, również będzie? Czy... Tak, w euro zdecydowanie, nawet yy, płacicie w euro, jest, jestem za, bo później muszę zapłacić tym zespołem wszystkim. <grym> <grym> Więc, żeby nie, żeby, nie ten, żeby nie tracić czasu, nie jeździć do, do, do, do kantoru i wymieniać taki do banku, to możecie od razu tak. na stoiskach które płacić w euro. Tak, tak, tak, przyda się, później muszę to wszystko zamknąć w sejfie i z bólem wielkim sercami. No. Tak. <laughs> tak. Kochane pieniążki, <laughs> muszę, muszę was niestety wydać. Tak, tak. No. Także... Y z tym, się, z, tym się, z tym się, moi drodzy, liczcie, że pokus tutaj y, na tym festiwalu y, będzie dużo, będzie różnych. A, miałem się jeszcze zapytać, mhm. y, czy y, przewidu, przewidujesz coś na kształt y, afterparty dla tych ludzi, którzy będą mieli taki y, niedosyt po koncertach. Czy będzie na przykład takie, nie wiem, miejsce, gdzie jeszcze będzie sobie, nie wiem, po koncertach przez godzinę dzielać jakaś muzyczka, gdzie będzie można podyskutować, podzielić się emocjami y, z tych występów, czy raczej to już każdy, każdy we własnym zakresie y, sobie ten czas zagospodaruje na polu namiotowym. że ja dosyć intensywnie myślałem jeszcze w zeszłym roku o postawieniu osobnego namiotu na zewnątrz Grodu, który przez całą noc będzie, w którym będzie DJ i to też specjalnie ktoś ciekawy, ściągnięty do tego, żeby mi tam grał tą muzykę. I ten plan był bardzo na zaawansowanym etapie, natomiast nagłośnienie tego, tak żeby rzeczywiście było fajnie, na no to kolejne koszta i tak dalej i stwierdziłem, że nie będę brał kolejnej rzeczy sobie na głowę w tym roku. No jeżeli ta impreza przetrwa, a to będzie zależeć oczywiście od frekwencji, to mam przeróżne pomysły na następne lata. No bo taki jest taki namiot afterowy, no to jest na europejskich, tak. europejskich festiwalach, no wręcz no powiem tak stały, stały element krajobrazu festiwalowego, prawda? Nie na wszystkich, ale rzeczywiście się zdarza no, tak jak mówię, myślałem o tym bardzo intensywnie ale yy, wiesz jakby nie było, ja to wszystko robię sam no, Wiadomo, I już nie, jesteś, pro... nie jesteś ośmiernicą, tak? Mu no właśnie, musiałem jednak z pewnych pomysłów zrezygnować a jeżeli, tak jak mówię, jeżeli on przetrwa bo to tak się naprawdę rozgrywać będzie, yy, no to będzie zależeć od frekwencji, czy to przetrwa to myślę, że to będzie rosło w siłę i przeróżne nowe pomysły, które gdzieś mi tam siedzą z tyłu głowy, będę wdrażał w życie. Z czasem z kolejnymi edycjami, ale to, moi drodzy, wszystko też zależy, zależy od was i od waszego uczestnictwa i jak, na, jak najliczniejszego. No bo to jest tak, że można sobie wymyślić zajebistą imprezę, zrobić zajebisty line-up, ale jak wy, czyli publiczność, nie przyjedziecie i pod sceną, pod sceną będzie pusta, no to następnej tego typu imprezy, no może nie być, a potem będzie utyskiwanie, że i narzekanie, że u nas to nie ma takich imprez, yy, kurła, kiedyś to były festiwale, kurwa przez całą Polskę się jeździło, a teraz o, yy, nie ma ten, trzeba do Czech jeździć, do Niemiec trzeba jeździć, albo gdzieś tam i co? albo bilety drogi, a nie, bo coś tam, te, nie, to żeby, oczywiście można sobie znaleźć tysiąc wymówek, żeby, żeby gdzieś w jakieś miejsce yy, nie pojechać, ale no to potem trzeba sobie zrobić taki rachunek chrześcijański, rachunek sumienia, dlaczego, dlaczego festiwal w, w, w przyszłym roku się nie odbędzie, dlaczego ta trasa w przyszłym roku nie zahaczy o e, nasz kraj, albo dlaczego ten zespół e, na jesieni już nie zagra w moim mieście, albo e, w tym klubie, no bo jak jest tysiąc e, innych, różnych, ważniejszych e, rzeczy, żeby nie przyjść, za, zamiast przyjść na, na, na, na koncert, spocić się pod sceną dla zespołu, no to niestety, no Imprezy, robienie imprez jako sztuki dla sztuki no to sensu nie ma bo musi być jak gdyby sygnał zwrotny z waszej strony tak? te zespoły muszą czuć, że przyjeżdżają tutaj po coś organizatorzy też muszą widzieć, że ich trud nie jest daremny że warto zarywać te noce tak? nie dosypiać, wymieniać dziesiątki maili ryzykować, ryzykować tutaj własne środki finansowe żeby, żeby te imprezy robić znaczy, wiesz co, jestem daleki oczywiście od y, wypominania ludziom, nie, nie, że nie chodzą tylko... na koncerty natomiast no, trzeba... rzeczywiście trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że to jest, mechanizm jest bardzo prosty. Przyjeżdża ma, y, taka Manila Road w zeszłym roku do Polski, koncert wyprzedany. No to co robi? Przyjeżdża w następnym roku na dwa koncerty. Przyjeżdża inny zespół, y, frekwencja średnia, no to co się dzieje? No, więcej nie przyjeżdża. Tak. Więc... Tak to działa. Tak, tak po to działa. Tak, Bardzo prosto. To na jest Heim. system naczyń połączonych. To co, e, plagę na e, rozpoczęcie ostatniej godziny? Jasne, strasznie długi kawałek, to jakiś mamy przygotowany, ale black metalu dzisiaj jeszcze nie puszczaliśmy. No, właśnie, tak, no poza tak, Niffelheimem, który tak częściowo, powiedzmy, jest jakoś tam częściowo black metalem, ale czystego takiego black metalu to jeszcze nie było dzisiaj. Z magii, wiedznej entropii śmierć, śmierć cieplna wszechświata. Najdłuższy z utworów, który na dzisiaj e, przygotowaliśmy e, dla Was, to była e, plaga z e, płyty e, Magia Gwiezdnej Entropii i to była śmierć cieplna e, Wszechświata i e, plaga tutaj po... Dwuletniej, tak, tak, dwuletnim niebycie tak. scenicznym y, powróci, aby właśnie wyczynie y, y, wystąpić na y, Black Silesia Open Air y, Festival. Tak. Także jest to, jest to kolejny taki y, ciekawostka. ciekawostka tejże, tejże y, edycji festiwalu. Czyli podsumowując, 8-9 czerwca, tak, gród tak, rycerski, tak. w Byczynie, najbliższe miejscowości to Kluczbork. No, Byczyna. byczyna ale, bo, tak, bo gród jest poza, poza jak gdyby, należy, administracyjnie należy tak do, tak, do Byczyny. Natomiast, natomiast to jest poza miastem, więc co prawda Biedronka jest w Byczynie, ale to jest 5 kilometrów. Natomiast przez byczynę nie przejeżdża żaden Intercity, dlatego jednak ten Kluczbork, z którego będzie ten busik yy, kursował jest najlepszym takim yy, punktem docelowym, bo stamtąd da się dojechać, a do kluczborka da się dojechać przed różnymi pociągami z różnych miast. W no także, także tutaj komunikacja tak kolejowa czy autobusowa do, mhm. do, do kluczborka i dalej dalej festiwalowy bus, ewentualnie ewentualnie yy, własny środek yy, transportu yy, bilety w przedsprzedaży w tej chwili przypomnij jednodniowy karny. jednodniowy na każdy z dwóch dni 150 dwudniowy 250 50 w dniu, dniu festiwalu tak? do mm -hmm. do dokładamy dokładamy krobrego tak do tej kwoty o której, o której Michał wspomniał Pole namiotowe i parking do dyspozycji tak. łono przyrody, czyli tak. jezioro pola. Będą stoiska z merczem, będą stoiska gastronomiczne na terenie tak. grodu jest. No i z piwem to ważne zaznaczenie. No tak, wiadomo tutaj stoiska piwne również, również będą, bo bez tego oczywiście to, ten festiwal by tak nie smakował. No, <laughs> się ludziom, Co by no, mieli robić? No co, muzyki słuchać? No, no właśnie, no. Zwłaszcza, że napisałeś, że ten, ze szkłem na polne nie można, więc ze względu bezpieczeństwa, no więc to już zupełnie kapota. Mm. Także tylko ten, tylko pod podtemacone możecie wywozić na, na teren w plastiku, w szkle nie, w nie No... No tak, bo ktoś potem nadepnie w drodze do jeziora skalę, No na pewno, wiesz co, jest firma ochroniarska Wyjęta, agencja ochrony Czy jak to się tam nazywa, nie wiem, nie znam się Kogoś tam wynająłem Będą ochraniać, będą kontrolować Więc na pewno żadnych flaszek do, Na koncerty do grodu, no sorry Sorry, na polu namiotowym Ale też tylko z tego, z plastiku, tak w szklenie Tak, tak no. Bech... Nawet z, z, z samochodami, jak będą no, szyby, to nie można wjechać. No. No. Trzeba będzie wytłucć szyby przed no, Tak, albo <laughs> schować. z bagażnika. Tak. Albo, albo na, podwo na podwozie. E, tak patrzę, co nam, e, co nam tutaj jeszcze e, zostało z, z rzeczy, które, e, które przygotowałeś, a których, których żeśmy nie zaprezentowali, bo część hmm. mamy też jeszcze takich, wiesz, z poprzedniej, e, wizyty. E, vtedy nam się został nám jeden numer uh, Black Evil no, Z epki High The Cult, wydanej, wydanej przed trzema laty. To tak, to jest materiał wydany e, przez e, Heavy Forces Records. On się pojawił na winylu w styczniu roku 2015, a, e, trzy, tygodnie, a trzy tygodnie później e, wytwórnia Evil Straw Records wydała wersję e, kompaktową tego materiału. No i my, my tutaj mamy co przygotowane? Mamy utwór tytułowy z tej epki e, hmm. przygotowany. No to ciach. Proszę mhm. bardzo, lecimy. Black Evil, Black Evil High the Cult z materiału właśnie, z epki High the Cult z roku 2000, 2015. Dobrze podsumowując dalej. Będzie koszulka festiwalowa, będzie dużo, będzie dużo stoisk. Tak. Niestety nie będzie takiego udogodnienia w postaci bankomatu, więc albo większa ilość gotówki ze sobą, albo po prostu zamówienie sobie kursu do kluczborka, do ewentualnie do, do Byczyny, jeżeli chcielibyście zrobić zakupy. Wiesz co, Eryk, z tego co wiem, to on zawsze wozi ze sobą tak. terminal, więc... więc u niego... Tak, na niektórych stoiskach. tak. Pewnie bo... tak, też nie wiem na których, no nie jestem w stanie zagwarantować za wszystkich, to. Natomiast... Natomiast, y, grodu, pytałem się o to, niestety nie będzie Też nie będzie, można niestety biletów kupić za y, y, Płacąc kartą, bo, bo się nie dorobiłem terminala jeszcze no Ale słuchaj. słuchaj, jeszcze jedna taka rzecz, może, może głupia Ale pewnie w dzisiejszych mm -hmm. czasach dosyć wygodna Czy tam jest, tam jest Wi-Fi? W Grodzie? No wtedy nie znano w średniowieczu Wi-Fi Może już do, dociągnęli? Nie wiem a czy to muszę zapytać ja danych. patrz jakiej będzie. rzeczy nie, nie sprawdziłem No to zaraz już piszę do nich maila Do Kasztelana Tak, no tak, tak, do Kasztelana tak, tak, tak. Wiesz, że nie wiem? Nie potrafię sobie teraz przypomnieć No bo wiesz, niby, niby, niby głupa ta, prawda Ale w, wiesz, no, Jak ktoś na przykład Chce na żywo chce na, jak się dzielić swoimi emocjami, prawda Bo to wiadomo <śmiech> Elastyczny tak, tak. Dla smartfonów. Ale wiesz, co ilekroś tam byłem, coś załatwiać, to y, chciałem coś sprawdzić w internecie, to nie było raczej y, problemu, więc zasięg tam jest. No, nawet jeżeli tego Wi-Fi miałby nie być. To, bo tego nie wiem. To będziecie skomunikować to tak, ze, ze świata, tak, także no. tutaj, moi drodzy, nie ten, nie, nie, nie Za tym nie, nie, ludzie, no czy nie jedziemy tam po to, żeby odpocząć od tej całej cywilizacji, no to A tak. może, ty, może, by trzeba zrobić tak, jak teraz na któryś koncercie? Może właśnie specjalnie zablokować nadajniki. Nie, że trzeba, że, trzeba, że trzeba, będzie telefony założyć takie specjalne etui, które odcina czy tam coś i że dopiero po koncercie będzie można... No właśnie, gdzie to będzie? No na którymś koncercie właśnie, właśnie tak. że się... mi się, nie przeczytało. Że, że był hmm. jak to? Jak to? To mój telefon! Jak to te fotki chcę porobić. Ponad Będę zbierał telefony na wejście. No, także... Musicie sobie przywieźć stare nokie. <grystanie> <grystanie> Albo najlepiej takie stare cegły jest z <grystanie> Centertela. Tak, tak, tak. <grystanie> 450 analogowe. Ale patrz jakie to by było fajne. Jakby wyobraź sobie te tysiąc ludzi, yy, gdyby, gdyby, był, gdyby tyle przyjechało, wszyscy bez telefonów sobie rozmawiają Słuchają muzyki, dyskutują o muzyce, piją piwo, nie? No albo taki jest, się wymieniają takimi nie? Tak jak kiedyś wiesz, coś się pisało na tak. kaserce i śpodało, albo się rzucało parę ławek dalej. To co, zmusić, do, zakazać z, z telefonami wstępu? No A, dobra, może? Za, Albo zagłuszasz taki ściągi. Mm. No dobra, w tym roku już nie zdążę, ale na 2019? No, no. no. no z czym no. będzie festiwal. No, pomyślimy ma pomyślimy. Ma się ma Także Jedzie się na festiwal dla muzyki tak? A ty się, ty się śmiej Teraz yy, kolega, z którym się przed chwilą widziałem Bo przyjechałem wcześniej do Warszawy On od początku mówi On tam jedzie bez niczego nie bierze, On tylko portfel, yy, pieniądze do kieszeni, nic Telefon, klucze, wszystko zostawia Gdzieś, jedzie, wchodzi do lasu Z pieniędzmi w kieszeni, idzie na festiwal Tyle, nie? Więc no, można w I, taki i, sposób I my to szanujemy no. Ale on, ale widzisz, z jednej strony tak, ale dzisiaj na przykład no, na Facebooku się upublicznił. No to ja go upubliczniłem. <grym> <ja>, tak. no. <grym> Przyszle ci rododendron do do rododendron ci do domu. Do. <grym> ja muszę uważać rzeczywiście. Okej. Okay. Wracamy, wracamy do nagrań Niffelheim. To będzie, jak powiedziałeś, najświeższy utwór z tych Tak, to jest w ogóle. Ja jestem w ogóle mega fanem i zespół uwielbiam. To jest jeden z moich. Oprócz Witch no jak usłyszałem, tak jak ci mówiłem, poza anteną, tą mhm. drugą demówkę pod koniec lat 90. i wsiąkłem. To Niffelheim był takim kolejnym krokiem w, w, powiedzmy w rozwoju moich gustów muzycznych, że jak usłyszałem E, to było na składance e, ja w ogóle na składance do jakiegoś metalhammera niemieckiego mhm. usłyszałem, to był kawałek Black Evil, nazwiasem mówiąc się nazywa, tak jak zespół Uprzyjemy też grający i którym oni rozpoczynają koncerty zauważyłem ostatnio, tak. więc mam nadzieję, że też rozpoczną bo świetny kawałek e, z trzeciej płyty Servants of Darkness ja ten kawałek usłyszałem na jakiejś składance pomiędzy jakimiś wiesz, jakieś tam były Nightwish, jakieś Amon Amart, jakieś takie wynalazki i nagle, wiesz, słucham sobie tej składania Byłem młody, poszukiwałem i wchodzi Black Evil Nifelhaima No i wciągłem po raz kolejny i wiedziałem, że to już No i do dzisiaj zostało, no i w końcu mi się udało Patrz, usłyszałem osiem, 18 lat temu I teraz u mnie grałem yy, I przy okazji wr no, Wracając do tego, co mamy teraz puścić Jest to niesamowite Że zespół nagrywa teraz tą epkę No w sumie to już 2014 Więc minęło yy, parę lat I ona jest po prostu doskonała Kawałek, który właśnie puścimy Czyli yy, te, te, kolejne, Lord Satan. Pięk, pięk, Kolejna piękna sprawa Patrz jaka prostota Zero w ogóle Jakichś <grym> nazw wydumanych Szukania nowych słów Tak jak się dzisiaj szuka Bo już wszystko zostało wykorzystane I przeprane już tyle razy oni sobie nazywają kawałek Praise Lord Satan. No tyle, I, po coś. I, I jeszcze, co jest śmieszne, bo to wyszło na winylu, e, na stronie A e, mamy tak, Intero from Hell's Vast Plains, Bestial Rides i Praise Lord Satan. Na stronie B mamy e, Praise Lord Satan, Bestial Rides from Hell's Vast Plains. Nie, to jest Inter jakoś od tyłu puszczone. No, no odwrócone jest kolejne. Ale czekaj, ja tego w końcu nie słucham. Ja mam tego winyla w domu z autografami, kiedyś na koncercie zdobył. Oni w ogóle to tylko na koncertach sprzedawali. Nie wiem, czy to dalej jest tysiąc, ten, tysiąc egzemplarzy. ten tak? pomysł. Oni wtedy mieli takie założenie, że tylko na koncertach to sprzedawali. Ja to właśnie kupiłem na koncercie. I to chyba jest puszczony od tyłu w ogóle. Yy, muzyka w sensie od tyłu. Tak. Nie pamiętam. Eee, strona B zawiera ten sam program, co a, a, a strona A, ale zagrany od tyłu. No, to dobrze pamiętałem. No jakoś tak nie słuchałem tej drugiej strony <śmiech> za często siłą rzeczy. No ciężko się tego słucha, więc nie jestem pewien co tam jest, ale chyba właśnie tak. No i właśnie no doskonały kawałek o, po prostu o doskonałym w swej prostocie tytule. No popatrz, tak, w, dzi w dzisiejszych czasach nazywaszcy kawałek Praise Lord Satan i tyle, no dziękuję. No. Dziękuję. Puszczamy. <laughs> Praise Lord Satan. Jakże piękny, prosty, a nośny tytuł. To jest materiał, materiał z roku 2014. Tytuł też piękny. W obie strony czytamy tak samo Satanatas. Pięknie. To piękny pomysł. No i oczywiście program na stronie B jest zaprezentowany od zakrysty, czyli od Telca. Tak właśnie, tak właśnie. E, no sobie. mają pomysły. W tak, mają, e, mają pomysły. E, Michale, to wszystko, o czym dzisiaj e, mówimy, e, to Wademeku uczestnika Black Silesia e, Open Air e, można znaleźć e, w jednym miejscu, prawda? Na Facebooku. Na Facebooku, no gdzie jak nie na Facebooku w dzisiejszych czasach. No. Strony jako takie jeszcze nie mam. Gdzieś tam powoli ktoś mi tam dubie nad stroną, ale na razie wszystko na Facebooku. Także moi drodzy, wpisujecie sobie Black Silesia Open Air albo wpisujecie sobie Black Silesia Productions i tam czy, czy, czy, czy, czy wchodzicie bezpośrednio na, na jak gdyby wydarzenie festiwalowe, czy też po prostu z profilu e, agencji e, przechodzicie na, e, na wydarzenie i tutaj te wszystkie informacje, które, o których dzisiaj e, mówiliśmy, to, e, to tam, tam się znajdą. Także e, jeżeli coś Wam umknęło, czegoś nie zapisaliście, e, nie zapamiętaliście, no to te, to wszystko znajdzie się tam. E, numer telefonu do przewoźnika, tak. Mhm, e, e, ceny, ceny biletów e, też tutaj przypomnijmy, że kończysz przed sprzedaż tą związaną z wysyłkami biletu, więc jeżeli nadal chcecie kupić bilety. To teraz z opcją odbioru. W dniu, w dniu festiwalu. Jeszcze w tym tygodniu będzie można kupić, tak, z odbiorem osobistym. Tylko też nie zwlekajcie tak? z tym do ostatniej chwili, żeby prze, prze ten, przelewy zdążyły się, zdążyły się zaksięgować, bo to też, żeby potem nie było problemów, prawda, tak nerwowe sprawdzanie, czy ten, czy ten przelew doszedł, tak, albo... No tak później stoję teraz na Manili, tak miałem, że stałem, to chyba spokojnie w Gliwicach z 10-15 osób no wysłały przelew, no, no dzisiaj rano. Dzisiaj rano, no i jak głupi, gdzieś tam siedzę z tyłu Coś, yy, zajmuję się kapelą Po czym biegnę i sprawdzam przelew A tak naprawdę, wiesz co, to, to, te osoby powinny przyjść Z potwierdzeniami przelewu Niby tak, ale... Taki dokument można sobie wygenerować, Więc dlatego, no niestety, to nie yy, od strony... Znam sposoby i różne techniki kombinacji. Przeżyłem już wszystko, wszystko widziałem, więc niestety to musi widnieć u mnie, a nie u tego kogoś na tej kartce, którą mógł sobie samemu przygotować, no. no niestety, takie mamy czasy takich, mamy też fanów czasami, co przykre powiedzieć, którzy kombinują. Którzy próbują być sprytniejsi niż ładniejsi, tak? no co zrobić, no. Trzeba tępić takie, takie no, zachowanie. Każdy pilnuje swojego biznesu, ja muszę pilnować swojego, oni próbują zaoszczędzić, no. Ale to jest takie powiedzenie, że chytry traci dwa razy. No, no. bo puszczasz przelew w ostatniej chwili, albo go nie puszczasz, próbujesz wejść na, na tak zwany rympę na koncert, no i nie wchodzisz, no. No tak, teraz przy festiwalu to już tym bardziej, że ja nie będę tam biegał cały czas z komórką i sprawdzał, więc no niestety tu nie będzie żadnych żadnego przekonywania Także i... zawiś, zawiśniecie, zawiśniecie na ogrodzeniu grodowym, tak? Na, na tym ostrokole grodowym albo będziecie topieni w fosie grodowej jak nie będziecie, jak nie ten, jak, jak się spóźnicie z przelewami. Nie, no albo, przy... będzie, albo będziecie na błoniach czatowali, dopóki przelewy się nie zaksięgują. Nie no, już nie przesadzajmy. Myślę, że jeżeli ktoś sobie to zaplanuje, to zajmie się tym wcześniej, a jak na ostatni moment, to na ostatni moment i na miejscu tyle, no. no. Żadnej filozofii tutaj nie ma. Także, moi drodzy, jak chcecie sobie za, zafundować Dodatkowe emocje związane z festiwalem to, to proszę bardzo wszystko, wszystko w waszych rękach I waszej bankowości tak. Dobra e, To został nam jeszcze Został nam jeszcze do wykorzystania jeden utwór Z tych, tak? które przygotowałeś no tak, Nawet no, nie, nie to jest... A, no, no tak y, jest... Z tej Z, to z epki. Tak Nawiasem mówiąc, brzmiącej tak, że ludzie często widzę, że komentują, że to w ogóle z jakiegoś śmietnika ktoś coś wyciągnął, że to, gdzie, gdzie to było nagrywane. Natomiast ja jestem osobiście zachwycony tym brzmieniem, więc... 666 kopii. Tak? Tak. Aha. Napisali, że przynajmniej to kompakt, że jeszcze tutaj podzerknę, poderze, kaseta i winyl również, tylko że one się pojawiły dwa lata później i w 2012 roku wznowienie tego materiału w formie digipaku nastąpiło. Tak, tak, tak, tak, było rzeczywiście. Także to jest materiał, o którym mówimy Nosi tytuł Bestial Anti-Human Evil A kompozycja, którą, którą za momencik zaprezentujemy no, Można powiedzieć, że, że prawie tytułowa Bo nosi tytuł Godless Anti-Human Tak i jakościowo dorównuje dzisiejszemu Witchmasterowi Temu pier pierwszemu kawałkowi Który żeśmy zaprezentowali tak, tak. Także był gruz, jest gruz mhm going up on this elect, in space. Yeah! Yeah. the this the hell, more than that. fire is The city is the house, it doesn't hold us. The fire is in the the I'm dying I'm Less anti -human evil Z pięknie brzmiącego wydawnictwa Bestial Anti-Human Evil. A to i tak to brzmienie nie jest takie najgorsze, bo musiałbyś posłać koncertówki ich. Yy, genialnie wydana po prostu yy, kserówka taka hamska. Pięknie to wygląda. Co ciekawe w ogóle, na to było na koncercie Asfix Pamiętasz progresji tej, coś yy, grali tak. nie, na nie swoich instrumentach tak. później? Ile tak. to lat temu już było? To jeszcze była średnia progresja jeszcze tak. na, na Kaliskiego. Tak, to był słynny koncert, yy, który się mocno opóźnił. Tak. No i tam Troneum właśnie tak. grało. Po wielu latach przerwy to chyba był nawet pierwszy koncert wtedy. Yy, teraz ja kolejny zrobiłem ich po latach przerwy Teraz na pierwszej edycji festiwalu no, Jak widać lubują się w przerwach I na tym koncercie właśnie wtedy yy, Stoi sobie właśnie Radek Szastok Z Maleficjum Records On wydawał właśnie tą koncertówkę Ja tak patrzę Stoi koncertówka Ja już ją miałem, nie? 100 yy, sztuk ręcznie numerowane I stoi i patrzę, a tam jest napisane Kopia numer jeden, Tak mówię, hmm nie wziął sobie, ani nie wiem, no, nie wziął tego y, troneum, tego nie wziął. Pytam go, czemu to tu jest? Mówi, wiesz co? A, znalazłem na półce, mam dwa, to... Ty Dobra, ile, <głos> za, ile za to chcesz? Mówi, sześć złotych, nie? <śmiech> <słupka> <słupka> Jestem posiadaczem, patrz, jakie to jest unikat. Ja się bardzo lubuję w takich wydawnictwach, nie? Kopia numer jeden, kupiona za 6 zł. Jak powiedziałem o tym Hanuszkiewiczowi, czyli, no, gówno troneum, to Dawaj. No właśnie. Także, a wracając jeszcze do troneum brzmienia, no i tam to brzmienie to jest takie, znaczy ja tego nie słucham, bo tego się nie da słuchać, tej koncertówki. Ona po <laughs> prostu ma stać, mam być w kolejce. Tak, tak, o tym numerze jeden. Mam jeszcze jedną z jakimś późniejszym numerem W każdym razie e, chciałem powiedzieć, że ostatecznie troneum, master i anima zagrają jednego dnia, czyli wszystkie te trzy zespoły w piątek I wydaje mi się, że to jest też swojego rodzaju ciekawe wydarzenie, bo one, te trzy zespoły chyba się spotkały ostatnio w 2001-2002 roku na scenie, wtedy jeszcze a zaraz to były koncerty Więc y, bardzo też jestem dumny z tego faktu No ja chciałem zaraz, no ale nie, nie, nie udało się teraz y, Żeby jeszcze to wydarzenie nabrało takiej epickości Że znowu te cztery zespoły się spotykają Bo tak jak ty mówiłeś wcześniej, że moje ukochane Troneum A tak naprawdę to wszystkie te zespoły wspomniane są moimi ukochanymi Twoja wszystkie, czwórka Tak, wszystkie śledzę od początku, od zawsze i, No i dlatego się bardzo cieszę, że udało mi się je trzy spotkać teraz Przynajmniej trzy ze sobą na scenie. Już za no, 10-12 dni. Jakoś, tak. Moi drodzy, 8-9 ósmy, ósmy, ósmy, czerwca Gród Rycerski e, w Byczynie. Tak? To jest taka e, to jest przynależność geograficzna, bo, bo sam gród znajduje się poza, e, poza miejscowością. Z drugiej strony około 20 km od Kluczborka tak. e, oddalony. Kluczbork, jak widzieliśmy, jest dobrze skomunikowany. Tak. Z więc... Kluczborka będzie bus jeździł. W Kluczborku nawet taksówki są, więc od biedy jak ktoś dotrze, nie wiem, w środku nocy, bo się gdzieś tam coś tam spóźni, to Coś tam zawsze znajdzie. Także e, to, was, to was czeka, to nas czeka e, już za te e, dni kilkanaście trzecia edycja Black Silesia Open Air. Ja trzymam kciuki, żeby wszystko nie wypaliło, żeby tam... Nie była ostatnią. Żeby nie była ostatnią, <grym> tak. O, tak. Żeby wszystko tam wypaliło, żeby, żeby był, był, był prąd, tak, żeby była, tak. Była woda, było światło, żeby wszystko, tak. wszystko działało, żeby szło, szło wszystko według e, rajdera, żeby nie trzeba było być tym scenicznym faszystom i przycinać, przycinać zespołom występy, bo ktoś tam się e, za długo tak. certolił, e, certolił e, z próbą. Także trzymam Michale kciuki, aby ta impreza Dzięki. wypaliła. A my sobie teraz zagramy e, sobotnią premierę, 26, to tak na Dzień Matki. E, nakładem, nakładem Death Room Records, a tutaj u nas e, dzięki, e, dzięki Gods of War Productions, e, split Wargoat z Black Ceremonial Cult. No i tutaj e, ten split nazywa się Anna e, Laws of Abyss i polecimy sobie pareczką z tego właśnie y, splitu strona A, y, Wargoat i właśnie utwór tytułowy, czyli ona poczuje Laws of the Abyss, na stronie B, Black Ceremonial Cult Intro. Y, dobrze, intro? Intro, tak. Intro The Laws of the Serpent. No to y, słuchamy. U.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 który ukazał się e, na Dzień Matki. E, on się ukazał e, nakładem, e, nakładem wytwórni Death Room Records, natomiast e, za kilka dni e, będzie polska, polska edycja tegoż splitu, a na poprzednim Laws of the Abyss, workout i y, y, y, Last Ceremonial Cult. I e, polska, polska, pod polską edycją e, podpisze się e, Gods of War Productions. A my dzisiaj nasze spotkanie kończymy brytyjską e, formacją Monument. To kompozycja Nositou The Chalice i zespół Monument, zresztą już kiedyś prezentowany e, w rzeźni. To jest nowa fala, nowej fali brytyjskiego e, heavy metalu, i to nagranie pochodzi z ich najnowszej płyty, płyty, która swoją premierę miała właśnie kilka dni temu. Płyta nosi tytuł Monument, a dokładnie mówiąc, premiera tego krążka odbyła się w piątek. Także my słyszymy się za tydzień o północy. Naszym gościem będzie Adam, the first singer z zespołu Hate i opowie o tym numerze, który dzisiaj wam przedpremierowo zaprezentowałem i o tym, co w obozie zespołu Hate się będzie działo. No i 180 minut, poza tym 180 polskiej muzyki, będzie będzie kilka też e, premier i przedpremier. Także zapraszam do słuchania za tydzień. A dziś e, przypomnę, naszym gościem był Michał z Black Silesia Productions i rozmawialiśmy sobie o festiwalu Black Silesia Open Air, którego to trzecia edycja z dniach 8-9 czerwca w Grodzie Rybcerskim w nie będzie miała tak. miejsce. Dziękuje Także za do zobaczenia tam. Dziękuję za zaproszenie.